Jest sobota, 30 września 2023 roku. Słuchacie właśnie 466 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami ogrodnik i złota rączka Tomasz Isk-Lewgoft. Witam Cię serdecznie. Cześć, dzień dobry. Jest tutaj także potomek świętej, który lubi kolorowe witraże i dziwne łamigłówki, Szymon Szymański, czyli ja. I to jest trzeci podcast w tym miesiącu nagrywany na żywo, więc musimy przebić piątkę, żeby to udowodnić. Przybiliśmy, ale nie musiałeś tak mocno. <śmiech> Pięknie. Tak, spotykamy się na żywo, by omówić tegoroczną i. Tego miesięczną, jeżeli tak się mówi, premierę kinową, czyli kolejny film z uniwersum obecności, The Conjuring Universe. Sequel Zakonnicy z 2018 roku, czyli film Zakonnica 2. Reżyserem jest Michael Haves, scenariusz napisali zaś Ian Goldberg, Richard Nine i Akela Cooper. Scenariusz na podstawie pomysłu właśnie Akeli Cooper, która już pisała dla Wana wcześniej, współpracowali przy Wcieleniu, przy Megan, więc to jest taka no, stała autorka scenariuszy i pomysłów na filmy Jamesa Wana. Haves też no, jest Wam pewnie wszystkim dobrze znany, bo to jest jego trzeci film z uniwersum obecności po klątwie La Jarony tak to bodajże trzeba przeczytać po polsku i po trzeciej obecności, czyli tej skupionej na sprawie The Devil Made Me Do It. Więc nasz team z Uniwersum powraca, by zaprezentować dalsze losy zakonnicy, a więc demona Walaka, ale także tych postaci, które z nim walczyły właśnie w pierwszej zakonnicy. Mamy tutaj rok 1956, więc tam minęły 4-5 lat od wydarzeń w Rumunii o których opowiadał pierwszy film we Francji zostaje zamordowany ksiądz i to nie po prostu zamordowany a spalony żywcem pod sufitem świątyni w której pełnił posługę Oczywiście nie przez ludzi, a przez demoniczną siłę, która ma swój początek właśnie w klasztorze Kyrca. Tak więc, tak jak zwiastował to epilog pierwszego filmu, tutaj widzimy, że demon Walach nie został odesłany do piekła przy pomocy krwi Chrystusa z tej magicznej relikwii z pierwszego filmu, tylko w ciele Maurisa, naszego Francuzika, krąży po Europie i zabija kolejne osoby. Do sprawy ponownie zostaje skierowana siostra Irene, tym razem bez księdza, który towarzyszył w pierwszym filmie. No i czy udaje się ponownie uratować świat przed demonem? Dowiecie się tego w trakcie seansu. Może zacznijmy od tego, że byliśmy na tym filmie w kinie. No i niektórzy mogą się zastanawiać, dlaczego? Zwłaszcza jeżeli chodzi o Tomka. No bo ja mam dobre wytłumaczenie, więc może Ty zacznij. Dlaczego wybrałeś się na ten film do kina? Dlaczego wybrałem się na zakonnicę 2 do kina? Po pierwsze, zawsze wizyta w kinie z tobą to czysta przyjemność, więc y, zawsze zgadzam się. Po drugie, zakonica pierwsza była dla mnie bardzo bekowym, śmiesznym filmem I, myślałem, <grym> i miałem nadzieję, że dwójka powtórzy te odczucia. A czy powtórzyła, no to opowiemy za chwilę. Bekowym przez tę swoją kiczowatość, kampowość, przegrysowanie różnych rzeczy, tak? O tym mówisz? No bo to nie jest komedia, nie w sensie to, to jest horror to, komediowy to nie jest horror komediowy, tak, ale e, jest bardzo tak jakby przygodowym filmem który w pewnym momencie staje się bardzo e, tak jakby mm, przeskakiwał <grym> rekina, robi bardzo dziwne rzeczy i e, jest po prostu absurdalny w końcówce i to bardzo mnie bawiło jak oglądałem e, pierwszą zakonnicę i myślałem, że dwójka to powtórzy no dobra, ja się z tym zgadzam. Rzeczywiście te takie frazy, których niekoniecznie się używa w kontekście nie, ale właśnie jump the shark, nuke the fridge, no to my mamy to w zachodnicy pierwszej. Ja wam powiem, że mnie się zakonnica przy pierwszym seansie totalnie nie podobała. Ja pamiętam, jak opowiadałeś, że obejrzałeś pierwszą zakonnicę i twoja relacja po pierwszej zakonnicy totalnie sprawiła, że nie chciałem oglądać tego filmu, bo bardzo negatywnie do niego podchodziłeś, przynajmniej w naszych rozmowach między naszą dwójką. Tutaj. Tak, bo spodziewałem się kolejnego filmu z uniwersum, który będzie takim dobrym straszakiem w stylu tych filmów grozy łana, opowiadających o duchach, demonach, tego typu rzeczach. A dostałem właśnie zupełnie nowych bohaterów, którzy trafiają w jakieś miejsce, robią dziwne rzeczy. Fabuła jest trochę niejasna, nie wiemy kto tam jest w tym zakonie, kto żyje, kto nie żyje i tak dalej o co chodzi. Mamy taką intrygę, no właśnie bardziej skina przygodowego, bardziej jakiegoś Indiana Jonesa czy coś, tylko podkręconą jeszcze bardziej mam wrażenie. Trochę Van Helsinga jest w tym filmie. Tak i potem wszystko eskaluje, dzieją się dziwaczne rzeczy i ten film po prostu już był tak absurdalny, że przy pierwszym sensie ja się totalnie odbiłem, ale jak być może wiecie, chociażby z naszych prelekcji na kapitularzu, my nagrywamy Akta Grozy. My, czyli ja, Hubert i Michał Mando i Jerry. I w tym roku powróciliśmy do Warrenów tylko w jednym odcinku. Jest to odcinek właśnie poświęcony między innymi zakonnicy i w ogóle związku, związkom Warrenów z nawiedzonym klasztorem z takim właśnie nie klasztorem, tylko opactwem Wielkiej Brytanii, z najbardziej nawiedzonym miejscem Wielkiej Brytanii. Więcej na ten temat usłyszycie już za jakiś miesiąc, z, naszej perspektywy, z waszej też perspektywy czasu za miesiąc, może miesiąc i tydzień coś takiego pojawi się jako drugi odcinek tego sezonu właśnie odcinek o Zakonnicy. I ja w związku z tym Zakonnicę 1 musiałem powtórzyć. I to nie gaz. No właśnie. ty powtarzaj za konicę 1, a z jakiegoś masochistycznego powodu stwierdziłem, że dobra, też to zrobię sobie. No mm -hmm. i zrobiłem to sobie. I właśnie nie żałowałem, a spodziewałem się, że będę żałować. A okazało się, że ja nadal oceniam za końce 1, 4 na 10. To nie jest jakiś bardzo wybitnie dobry film, ale przez to, że jest tak absurdalne w pewnym momencie, to ubawiłem się. Mm -hmm. Ja właśnie wyciągając różne detale nie z tych poszczególnych scen, tak skupiając się na różnych rzeczach, które przy pierwszym sensie, no, które ciężko dostrzec przy pierwszym sensie, doceniłem w pewnym sensie jakąś tam świadomość twórczą nie doceniłem pewne rzeczy, które chyba Doberman kręcił jedynkę tam nam na ekranie ostatecznie pokazał, bo niektóre sceny oglądałem naprawdę po kilkanaście razy nawet i tam sobie wypisywałem różne rzeczy i w jakikolwiek sposób no, doceniłem ten film nie? jako właśnie coś jednak od fana dla fanów, co jednak no, miałem wrażenie, że były lepsze intencje niż efekt końcowy. Tak, tam zdecydowanie był pomysł i jakaś wizja stała za tym filmem zdecydowanie. Koniec w końcu to nie wyszło tak idealnie. I tam są dobre sceny, ale są dobre sceny jako tak. horror, nie? w sensie gatunkowe, nie? że są dobre momenty, w których film rzeczywiście straszy, gdzie ten jumpscare działa, gdzie gdzieś tam krzykniesz, podskoczysz albo e, dasz się zaskoczyć chociażby, nie? mimo że e, zwieńczenie tego jest no, absurdalne. Zwieńczenie jest absurdalne, ale też setting jest ciekawy, bo w jeden se setting mi się bardzo Taki podoba. Taki gotycki bardzo. Gotycki klasztor, tak, e, zakonnic. Odizolowana, odizolowana, wielka kamienna konstrukcja, też sporo pomieszczeń różnego typu tam w środku, jakieś jakiś katakumb dziwnych przejść podziemnych tak, przez jakieś, te stale modlitewne kaplice. Tak, jakieś nawy, jakieś kaplice, dużo świec, dużo e, światłocieni w całym filmie. Więc to nawet wizualnie przyjemnie się oglądało do mhm. pewnego stopnia. I teraz ten nowy film właśnie przenosi nas kilka lat w przód i z tego gotyckiego settingu przenosimy się do tej... Z tego starego kontynentu lat 50. ubiegłego stulecia, bo trafiamy do Włoch, gdzie przebywa aktualnie siostra Irene, i do Francji, gdzie przebywa właśnie Maurice, a z nim Walak. Jak słyszycie, powracają aktorzy znani z pierwszego filmu: Taisa Farmiga jako Irene, Jonas Bloquet jako Maurice i towarzyszą im tutaj Storm Wright jako Debra. To jest czarnoskóra aktorka, Gia z Euforii, Sydney z Niewidzialnego Człowieka, czy June is missing, z Missing, tego roku zresztą. I pojawiają się tutaj także Anna Paperwell, czyli Susan z opowieści z Narni i Lola z nastoletniej Mary Stewart. Ona gra tutaj nauczycielkę ze szkoły dla dziewcząt, w której pracuje nasz Maurice jako ta złota rączka, a Storm Wright gra debre, czyli zakonnicę nowicjuszkę która będzie towarzyszyła Irene, no i mamy oczywiście Bonnie Arons, która powraca jako zakonnica. Tomaszu, jak oceniasz ten film, jeżeli chodzi o jego konstrukcję? No bo powiedzmy, może widzą, że mamy scenę otwarcia, która jest brutalnym atakiem Walaka na kościół, na konkretnego księdza, a potem mamy prowadzenie akcji dwutorowo, czyli obserwujemy zarówno Irene w jej zakonie we Włoszech, gdzie jest. Nie wiem, incognito, undercover, w sensie nikt nie wie kim ona jest, co przeżyła i tak dalej, po prostu tam jest jedną z wielu zakonnic, i z drugiej strony trafiamy do, tego, do tej szkoły z internatem dla dziewcząt we Francji, w budynku dawnego też klasztoru, gdzie Maurice opiekuje się ogródkiem, dba o dziewczynkę, która jest trochę mobbingowana, spada ofiarą powiedzmy innych tam uczennic i jest jednocześnie córką nauczycielki, do której Maurice też troszkę uderza. Tak, tak znaczy uderza, no, flirtują delikatnie. Tak, w ogóle może zacznę od tego, że oglądając trailer. Trailer dwójkiem się podobał, więc nawet miałem pewne oczekiwania co do zakonicy 2, jak poszliśmy na ten seans. I w trailerze nie bardzo odczuć, że ta akcja będzie prowadzona dwutorowo. tam pojawiają się te dziewczynki, które są w tym internacie i też nasza główna zakonica. Ale w filmie niestety. Przez to, że bardzo długo dużo czasu spędzamy z tymi dziewczynkami osobno i bardzo dużo spędzamy czasu osobno z główną bohaterką Irena. Ja, ja będę mówić Irenę, bo tak mówili w filmie że ona jest sister. Wiele nie mówią sand, sand karta, a to nie jest karta, tylko <grytka> tak, kyrca, co sprawdziłem na 15 sposobów Mando i Jeremy nie wierzyli, bo w, i po polsku, i po angielsku wszędzie mówią źle. Tak, ale oni w filmie mówili sister Irene. i to akurat Dobre, mi się no podobało, dobra. jak oni mówili sister Irena. Tak? To on, oni też już nie czytali. Mi się wydaje, że... To a zależy to zależy, zależy który no aktor, co, co, jak, jak mi się powiedziało, jak im się powiedziało. Irenka, Irene, wiemy o co chodzi. Tak. Więc część z, z dziewczynkami, była zdecydowanie za długa. Część z zakonnicą... E, właśnie nie wiem, ile mogę tutaj mówić o części z zakonnicą. Ale z zakonnicą w sensie... E, z z. z... z, z... z, z... <grym> znaczy na razie bez ciężkich spoilerów, czyli może bez tak. wyjaśnienia jak dochodzi do gdzie, konfrontacji, w jakich okolicznościach kto wygrywa i tak dalej. Chociaż z drugiej strony, umówmy się, wiemy, że po wydarzeniach z tego filmu rozegra się obecność. Yy, druga, gdzie Walak powraca, więc to yy, co, co jest co bez sensu, ale to może w strefie spoilerowej. To wie, może w strefie spoilerowej. Yy, ale yy. tak, jak było twoje pytanie? O, o... Jak oceniasz właśnie tę pierwszą połowę filmu, powiedzmy? Nie? Pierwsza no, tak... połowa filmu, bardzo nudna, bardzo długa. <laughs> <laughs> Podoba mi się twój śmiech, twoja reakcja na to. Um... I wiesz, dlaczego się śmieję? Bo w moich notatkach sobie zapisałem, że właśnie dlatego, że pierwszą część odświeżałem, to gdy tutaj ten film wali nam taką głupią ekspozycją w twarz i stara się przypomnieć hello, wiemy, że jesteście na sequelu filmu tam sprzed, nie wiem, pięciu lat, to my wam opowiemy, o czym był ten pierwszy film, to ja się nudziłem, bo tam jest masa takich rzeczy, które przypominają właśnie wydarzenia za końcy 1, w tym jedna naprawdę kretyńska w mojej opinii scena, gdzie starsza zakonnica w tym zakonie we Włoszech w trakcie obierania ziemniaków na obiad opowiada innym zakonnicom dokładnie wydarzenia z klasztoru w Saint Kyrcy i w Świętej Kyrcy i opowiada o tym właśnie tak jakby tam była praktycznie nie? w sensie były tam trzy osoby nie, ona opowiada jakby to była taka legenda że to się wydarzyło 10 lat temu a to naprawdę wydarzyło się 4 lata temu i zakonnica Kup kultura tam była na żywo, a akurat stoi obok i obiera ziemniaki. No tak? właśnie, ale randomowa pani gdzieś we Włoszech Znaczy, okej, okay, no to są Włochy, powiedzmy Watykan, bla, bla, bla, ale nadal przy, ob przy obieraniu ziemniaków opowiada historię i mówi nawet, że pokonano właśnie krwią Chrystusa, zamknięto portal i tak dalej. Skąd ona może to wiedzieć? Zakładam, że takie rzeczy to wie pięć osób w Watykanie i ksiądz, i zakonnica, i yy, Francuzi, którzy byli po prostu na miejscu, tak? a nie przypadkowa no, oczywiście, osoba. Oczywiście, zdecydowanie masz rację. Też nie wiem, ile za koniec siedzi sobie i opowiada straszne historie przebieranie ziemniaków o demonach i nawiedzeniach. No, no że... tylko pani ekspozycję. <gry> I mamy też różne inne wspomnienia z tego pierwszego filmu, jakieś sceny, których w jedynce nie było, typu pożegnanie właśnie Irene i Maurisa już po Ale wydarzeniach. To wszystko bardzo się ciągnie, bo początek jest nawet mocny z tym podpaleniem księdza, o którym już wspominałeś, bo to jest taki prolog. Potem zaczyna się ta główna część filmu, gdzie trafiamy do właśnie i zakonnic i śledzimy też losy tych małych dziewczynek w internacie. My bardzo długo śledzimy losy tych małych dziewczynek w internacie. Które są bez znaczenia de facto, nie dla historii. Dla historii są zdecydowanie bez znaczenia. I zanim tam się pojawia w ogóle jakieś straszenie tych dziewczynek, to mija no nie wiem, 20 minut, 30 minut filmu. I też te pierwsze straszania to są bardziej oparte na tym, że dziewczynki krzyczą, ale nic się nie dzieje, nie? Że jak gdyby jest budowany nastrój zagrożenia i coś ma się wydarzyć, ale de to się nie dzieje. I to jest właśnie, przechodząc może do tej grozy. Ja mam ogromny problem z grozą na dwóch poziomach. Po pierwsze ten film jest taki one wannabe. W sensie on bardzo chce te różne chwyty wykorzystywane przez Jamesa Wana w jego filmach wykorzystywać, ale moim zdaniem robi to nieumiejętnie. Możliwe, że też my się trochę już przyzwyczailiśmy do tych chwytów. Możliwe, że one już nie działają tak dobrze, ale tutaj Chavez, jakby, Chavez nie jest w stanie mnie przestraszyć. W sensie, ty możesz to ocenić nie? i wiesz jak ja na horrorach reaguję. Pamiętasz co było na Toktumi, jak pamiętam, ja dostałem z takiegoś ataku serca, atak, hiperwentylacji, a na Zakonnicy ja wiedziałem, że okej, okay, to jest ta scena gdzie zaraz coś wyskoczy, nie tutaj nie wiem, jest cień, wiemy, że z tego cienia coś wyjdzie, ale to nie działało, jak ja się na to łapę, zawsze, tak tutaj się nie łapałem, więc pierwsza moja uwaga, moim zdaniem ten film naśladuje straszenie typowe dla uniwersum obecności, czy naznaczonego też, ale w sposób nieudany, a Druga moja uwaga, ten film strasznie dziwnie stopniuje zagrożenie na tej zasadzie, że w scenie otwarcia i jednej takiej mikroscence po drodze tam się dzieją straszne rzeczy. tak Ciało po prostu zostaje tak y, pognębione, zniszczone, że masakra. A potem masz pół godziny trzaskania drzwiami. I też mamy dziecko, które zostaje tak brutalnie zamordowane. Sam początek, nie? w sensie to nie są spoilery de facto. nie? To jest jedna z pierwszych tam sekwencji. I dzieją się straszne rzeczy. To też jest randomowe dziecko, które nie ma nic wspólnego. z. Tak, a potem y, nagle mam wrażenie, że film jak gdyby pokazał nam, że o mamy strasznego demona, który robi straszne rzeczy i w ogóle z tego nie korzysta. W sensie ja nie czuję potem zagrożenia, mam wrażenie, że yy, nie wiem, no to jest tak jakbym ja coś podpalił na oczach ludzi, a potem po prostu biegał z tym ogniem do okolic, ale nic nie robił, nie? Tylko pokazywał, że mam ten ogień, mam ten ogień nie? i ten walak gdzieś tam jest cały czas w tle, ale ja mam to gdzieś, bo on nie jest do końca zagrożeniem. W sensie yy, jest omnipotentnym bytem, który nic nie robi praktycznie. Nic nie robi, dokładnie. On trzaska drzwiami i czasem się pojawi gdzieś tam w tle i popatrzy. I to, co mówiłeś o Jamesie Wannie, że James Wannabe, mm -hmm. bardzo mi się podoba to stwierdzenie, James Wannabe. Ja też nie oglądam aż tyle horrorów co ty, ale jednak trochę widziałem. I są inne filmy z horroru typu bardziej gotyckie, czy też właśnie łanowe filmy, gdzie jest większa atmosfera. I to działa trochę lepiej, bo też jest setup do tych wszystkich scen, a tutaj po prostu widzisz w pewnym momencie, że kamera jest ustawiona na twarz bohaterki, za bohaterką stoi szafka, teraz kamera przesuwa się w lewo, bohaterka patrzy w prawo, potem kamera przesuwa się w prawo i o, szok, za tą szafką stoi demon. I takich scen jest bardzo dużo i one są totalnie antyklimatyczne. Tak, bo One właśnie Zrobił w obecności coś takiego, że trochę zmodyfikował te schematy, nie? że na przykład ta kamera trzy razy się przemieszczyła i dopiero za czwartym razem coś przebiegło, albo że kamera była skierowana w jakiś kąt, w jakąś czarną dziurę, a potem się okazywało, że po prawej wisiało pranie i z tego prania wyszedł demon, a nie z tego czarnego kąta. Tak, ale właśnie mówię, że pranie. No i... Uwaga, bohaterowie coś robią, jest jakaś scena, jest jakaś akcja, którą wykonują, i to się dzieje obok tego. A tutaj w tym filmie oni po prostu stoją, słyszą coś, nic się nie dzieje, nie wiadomo co, po co oni tam są. Yy, głównie te dziewczynki w yy, internacie. I po prostu jest straszak. Mhm, tak, i te jumpscarpy są oparte na dźwięku bardzo często, ale właśnie to, to jakoś nie działa. Nawet musiałbym to obejrzeć pewnie drugi i trzeci raz, żeby umieć ocenić. I one ocenić... też są właśnie przez ten dźwięk zapowiedziane, no bo słyszysz podmuchy wiatru, słyszysz jakieś trzaskanie, opotanie, więc wiesz, że to się zaraz wydarzy i w tym momencie tak jakby od schematu wchodzi ta kamera, która się przesuwa lewo-prawo. Ale właśnie ta scena z obecności jeden z tym praniem i tym takim przedpokojem, tak? Ja ją oglądałem wiele razy, kilka razy w kinie i za każdym razem nie działa. Mimo, że ja nawet wiem, co i jak nie wiem, Otwarcie suspirki z tym witrażem to jest scena, której ja zawsze dremu, zawsze deza przeproszeniem, mimo że ja doskonale wiem, czy ona się zakończy. Nie? A tutaj yy, myślę, że to nawet nie jest kwestia samego tego, że to jest zwiastowane, bo to często jest zwiastowane, ale po prostu coś nie działa. Yy, ale abstrahując od tego, no bo nie przeanalizujemy tego po jednym sensie. Mam właśnie duży problem z tym, że ten film nie wie, w którym kierunku pójść też z tą przemocą, bo daje nam mocny początek, a potem właśnie nic się nie dzieje. Tak, jest trochę nuda. Kolejny mój problem to też to, że walak nie jest walakiem. W obecności 2 on był mega przerażający, był istotą, o której nic nie wiedzieliśmy, która była gdzieś tam cały czas w tle i nawet jak nic nie robiła, to on był przerażający. A tutaj on po prostu potrafi rzucać człowiekiem od ściany do ściany, podpalić go żywcem, skręcić komuś kark, patrząc na niego. W ogóle lata, tutaj czasami dosłownie lata po pomieszczeniu jak Iron Man i on się staje autoparodią, on się staje karykaturą demona. On mnie przestaje przerażać, bardziej się patrzę na niego i sobie myślę, ok, są takie momenty, gdzie on gdzieś tam wyskakuje z cienia i to jakkolwiek działa, tak? Ale gdy on jest taki nie wiem, full metal walak po jak pokazują go parokrotnie tak otwarcie całą postać i wygląda jak taki no nie wiem, gumowy bohater z jakiegoś filmu superbohaterskiego, tak, którego i, trzeba pokonać. I ma właśnie takie supermocy, które naprawdę mi się bardziej kojarzą z jakimś nie wiem, fantasy, czy superhero. Te ma też, swoje zwierzątko, co jest też kretyńskie. Te moce są też niezdefiniowane w tym filmie, bo najpierw podpala <głosy> księdza, potem dźga dziewczynkę, potem miota ludźmi. Może robić właściwie wszystko. Ja tak jak się, jest omnipotentny. Więc właściwie co za problem, że zrobił to, co chce osiągnąć w tym filmie, tak? Tak, i gdy dochodzi do konfrontacji, z tymi, z tymi to ona, ona nie ma sensu. Nie? W sensie nie czujesz tego, że bohaterowie tam jakoś yy, no muszą wysilić się ponad swoje możliwości, nie, że tam po prostu robią nie wiadomo co, tylko tak czujesz, że okej, okay, to się dzieje, bo się dzieje. Nie bo scenariusz mówi, że. To się dzieje, bo się dzieje. Okej, okay, Walak tam... zabija tutaj, bo tak, a tu nie zabija, bo, bo bo tak, bo scenarzysta w tym momencie stwierdził, że nie. Tutaj Walak może zrobić wszystko, bo, bo, bo jest demonem, a tutaj nie może zrobić nic, bo, bo scenarzysta tak chce. Wiesz, to jest akurat zarzut do dużej ilości filmów, że scenarzysta tak chce. Ale tutaj faktycznie, faktycznie jest to bardzo kłujące. Ale wiesz, często scenariusz wymyśla coś, nie, że na przykład nie można, bo jestem w świętym miejscu, nie? nie można, bo ktoś, nie wiem, znajmie demona i demon słabnie, czy coś takiego. A tutaj tego nie ma, tutaj to jest totalnie nieuzasadnione, nie dlaczego te poziomy mocy skaczą. Yy, I w ogóle Walak działa trochę jak najemnik, nie? W jakimś kinie akcji, że on po prostu gdzieś wbija, yy, robi yy, no, bałagan, <zum> zamieszanie, nie? I wybiega. Tak, i po prostu, i, ale nie, on dosłownie tak działa, bo też okazuje się, że Walak. Yy, nie jest chaotycznym demonem, tylko on działa w pewnym celu i to rozwinięcie lore, którego nie będziemy spoilować, do, do tego przejdziemy może w trochę spoilerowej. Widzisz, on może tak robi, bo on panikuje, bo nie może wykonać tego swojego zadania. No tak, jest. ale demon w ogóle, wiesz, który nagle ma jakieś, jakąś misję nie? i mamy pana ekspozycję, który po prostu... W... Wiecie, my totalnie nie wiemy, o co chodzi. nie? Wiemy, że demon zabija, nie wiemy po co, no ale trzeba po pierwsze nadać temu jakiś sens, a po drugie skierować bohaterki w tym celu, więc pojawia się Pana Ekspozycja, który nagle tłumaczy wszystko, jakby to było po prostu proste jak słoneczko i nie wiem jak Ty, ale ja nie czułem, że to był moment wow, nie? że to jest taki moment, gdzie się puzle układają nie? i aha, to o to chodzi, wow, nie? Ja nawet nie wiem, czy tam był foreshadowing tego wszystkiego, że to jest takie totalnie po prostu nagle powiedzenie, jest tak i tak kropka, lecimy dalej, nie? Ja w ogóle w tym momencie nie rozumiałem, bo yy, Irene mówi, że o, ona zna kogoś skądś tam, której to wszystko wytłumaczy. I, I tak jest. I, I tak jest. Ja właśnie nie wiedziałem w kinie, czy to jest osoba z poprzedniego filmu i ja czegoś nie załapałem, czy to jest ktoś w ogóle z tego całego lore um, obecności. Ale ten pan wiedział naprawdę wszystko. Tak, tak i wygląda prostu. jak Nicholson dodatkowo. Ja przez moment się zastanawiam, czy to jest on, ale to chyba nie jest on jednak. Nie, nie, to nie był on. No właśnie. A to nawet nie jest on. Ale to jest bardzo wygodne i akurat ten pan mieszkał w tym samym mieście, w którym one były. Tak. No i w ogóle problem z postaciami. Siostra Irene moim zdaniem e, mimo wszystko dźwiga jakoś ten film. W sensie farmiga Daje radę, nie? Ona gra, ona ma jakieś emocje, ona ma jakąś motywację, ale cała reszta postaci jest w sumie trochę poni w tym filmie. Ta na przykład siostra, której towarzyszy, nowicjuszka, no to ile ona ma cech charakteru czy backstory? Wiemy, że jest w kryzysie wiary, wiemy, że no jest po przejściach tam jakiejś pod rodzinnej i że jest trochę taka zadziorna, powiedzmy, nie? niepokorna, no i, no i tyle. Ja trochę rozumiem jej e, tak jakby cel istnienia w tym filmie, bo ona tak jakby powtarza z, z te schematy e, siostry Ireny z pierwszego filmu, bo siostra Ireny była taka w pierwszym filmie. No tak, ale siostra Irene przechodzi przemianę e, na zasadzie odkrycia e, tego, kim tak naprawdę jest, po co istnieje, etc. No tak, A no... ta siostra tutaj, to znaczy nie wiem, ja w ogóle nie mogłem z nią to Empatia znaczy, ja, ja totalnie się z tym zgadzam, bo ona w ogóle nie pasuje tak, jakby do settingu tego filmu. I nie wiem, z yy, czym to jest spowodowane, ale ona tak, jakby. Yy no tak jakby nie grała w filmie no bo to jest jednak trochę historyczny temat, tak? I taki film jednak no. na poważnie a tak. ona się zachowuje jakby była z jakiejś komedii, nie? O... Z takiej współczesnej amerykańskiej jakiejś komedii, no? Tak, że ona tam wejdzie do tego klasztoru zajara sobie trawkę i coś odwali nie? To tak trochę w sumie nawet taką trochę poznajemy, nie? A potem się okazuje że, że mamy uwierzyć w jej przemianę a ja jej nie widzę na ekranie Tak, film ma jakiś tam setting historyczny, ona się zachowuje tak bardzo, bardzo współcześnie i to mi zupełnie nie pasuje Mhm. To jest taka jakby wyrwana z tego filmu trochę, oderwana. No i właśnie to są nasze dwie siostry, które zapełniają tam jedną część historii, a w internacie mamy Maurisa, który pracuje właśnie jako Złota Rączka i Ogrodnik w tej szkole, gdzieś tam we Francji i mamy to gnębione dziecko, jego matkę tak? i ten taki wątek trochę romansowy. I, i gdyby to był film o Maurisie, to, to by mogło grać. Ale ja też mam wrażenie, że mnie to nawet kupiło emocjonalnie, nie? w sensie, okej, okay, no kto jest taki e, trochę no, powsinego, bierze świat, nie? E, taki facet, który no Nie ma do końca celu w życiu, przeżył też coś strasznego w tej Rumunii. No i teraz tak się trochę błąka z miejsca na miejsce i znalazł kobietę, która mu wpadła w oko, on jej wpadł w oko, on lubi to dziecko. W sensie to było takie fajne, taki lekki obyczaj, ale taki budzący gdzieś tam moją sympatię, uśmiech u mnie, ale to też jest, z wrażenie totalnie niepotrzebne w tym filmie. To nie jest doprowadzone do jakiegoś yy, satysfakcjonującego finału, tylko yy, cała ta relacja jest tylko po to, żeby było więcej postaci, do straszenia potem i jako potencjalnych ofiar yy, i tyle. Tak, żeby to nie była historia dwójki osób czy trójki kontrawalak. Tak, ten wątek romantyczny, on się pojawia, jest zarysowany, ale... Yy... Za późno dochodzi do tak jakby rozwiązania tego wątku, bo jakby to się wydarzyło wcześniej w filmie, to stawka by była też większa. Nie hmm. wiem czy rozumiesz o co mi hmm, chodzi. Tak, rozumiem, rozumiem. No bo oni powoli się tam w sobie zakochują. Ale nie masz wrażenia, nie masz, masz między taki między innymi, pierwszy tak? etap znajomości, który jest właśnie fajny, taki cute, nie? Taki, no kurczę im, nie? Ale potem nagle ten film przeskakuje wszystkie kolejne etapy, wrzuca nas potem do jakiejś tam sceny, która nie ma żadnej, w sensie ona nie wynika z tego filmu moim zdaniem, nie? W sensie ten wątek jest spuentowany tak od czapy, na zasadzie też scenarzysta spojrzał, okej, okay, trzeba go domknąć. <grym> <grym> trzeba go domknąć. <grym> to znaczy bardzo szybko go dymykają. Mm -hmm. <grym> tak, ale tutaj też chcę zaznaczyć, że um, oni są ku sobie, bo oni też są jedynymi ludźmi w tym całym internecie, którzy są w odpowiednim wieku, nie? Tak jakby... Mm -hmm. On po prostu tam pracuje i to jest jedyna osoba, która jest wiekowo odpowiednia dla niego. I się no, no są dzieci, stara babka <grym> i, i, i, ta nauczycielka. i ta nauczycielka. więc on tak automatycznie ciągnie go do tej nauczycielki, która jest no, sympatyczna, ale, ale ona też tam może ma pięć linijek tekstu na cel film. Mhm, tak. I powiem Ci, że też trochę mam problem z tym, że mały rejs, który też był... No nie takim idealnym człowiekiem w pierwszym filmie, nie? W sensie jak on się tam odzywał do i gdy jeszcze nie wiedział, że jest za koniec, jak ją tam też podrywał, etc. Był taki zadziorny trochę. Tak, ale w taki sposób, że okej, okay, jesteśmy w stanie trochę wybaczyć, ale no to jednak nie jest the good guy, tak, przez dwa wielkie G. A tutaj on jest po prostu idealny, nie, on jest dorany przyłóż, taki mega pracowity, troskliwy, nienachalny w tym, jak właśnie do tej nauczycielki zalewa. Ale widzisz, że ja go odbierałem na przykład jako takiego trochę zagubionego w tym klasztorze, bo on tak jakby nie czuł czemu on, nie, przepraszam, nie klasztorze, co mówię, klasztorze, a to jest... W dawnym klasztorze szkole teraz, tak? Tak, bo to kiedyś był klasztor, teraz szkoła bo tak też nie do końca wie, czemu on się przemieszcza po tej Europie, bo on cały czas szuka, no i tutaj niby znalazł tam dziewczynę, znalazł miejsce, w którym mu się dobrze pracuje, no ale go dręczy też ten walak cały czas, o mhm. tym pamiętajmy, więc tutaj może psychologicznie coś tam z tyłu głowy mu siedzi. No dobra, no po prostu wiesz, ja, ja nie czuję, żeby to wynikało tak bezpośrednio z jedynki, ani też tutaj, żeby, wezmę nawet to kupuję, nie? ale nadal z mi nie leży. No i właśnie, mamy tę drugą połowę, gdzie zaczynają dziać się rzeczy. No, poczekaj, mogę dodać tak? jedną rzecz, bo mówisz o rzeczach, które Ci się nie podobały, jeśli chodzi o aktorów, a jak oceniasz lokację? Bo dla mnie ten film dzieje się dosłownie na dwóch korytarzach, jednym stryżku, ja to nazywam stryżkiem, bo to jest takie pomieszczenie w grupie ciarnia i na przedsionku tego klasztoru na, na No jest jeszcze obradzie, ta dawna tak? kaplica, nie z witrażem ta taka w sensie... No to to jest ten stryszek, o który ja mówię. Albo jest stryszek na wieży, nie? Od... Albo jest stryszek na wieży. No, no to jest ta wieża. I, no i teraz przechodzimy do Ireny, która tam biega po mieście, i to miasto też jest takie cały czas puste i ciemne i takie nieciekawe. I e, mi się nie podobało. Że... Znaczy z tą szkołą nie mam problemu, bo w sensie wiesz tam wejdziemy do sali e, klasowej. Nie mamy ten, e, właśnie to, to podwórze, ten ogródek czy coś. W sensie rzeczywiście, jak zaczniesz to analizować, to, to widać, że to są takie. Set pieces, nie? Że to no nie tak, jest lokacja. oni tam osiem razy wchodzą po tych schodach do tego stryżku, tam na górze, i potem ten demon biega po tych schodach, i potem one spiegają po tych schodach. No w sensie. Maurice się pojawia w tym samym korytarzu. Nie przeszkadza Ta... mi to mocno, bo tam jest tych pomieszczeń jednak więcej, bo też trafiają do sypialni dziewczynek, do tego gabinetu, tutaj, ale rzeczywiście czuć, że to nie jest. Prawdziwa lokacja, nie? tylko że to są takie pomieszczenia, które są sklejone montażem, więc tu się w pełni zgadzam, że to wypada niewiarygodnie, nie? tylko mi to jakoś bardzo mocno nie przeszkadza, bo jest kilka tych pomieszczeń i to jak one wyglądają w kadrze, to jest w porządku, że kamera między nimi nie przechodzi, nie? że rzeczywiście widać, że no, to nie jest prawdziwa szkoła, którą by najęli, tak? prawdziwy tak. budynek, po którym właśnie możemy się przespacerować, co trochę irytuje. Miasto, no miasto tam nie istnieje, nie? to są właśnie jakieś tam brama, jakaś ulica, jakieś właśnie jedno podwórze i w ogóle nie czuć w jakim jesteśmy miejscu w Europie, czy w czasie, czy coś, to jest takie pozbawione właściwości i w gruncie rzeczy, jakby to było całe w CGI, to żebym się nie zdziwił. Bardzo możliwe, że było, bardzo możliwe, że było. Mhm dobra, no to czy ta eskalacja teraz nie mówiąc co tam się dzieje satysfakcjonuje cię to jak dochodzi do właśnie konfrontacji, jak działa Walak, jak działają bohaterowie i jak się kończą wszystkich losy? Jak teraz o tym myślę to tam był pomysł czy się zgadzam z tym pomysłem zdecydowanie nie zdecydowanie mnie to nie satysfakcjonuje szybko się kończy ten film, po prostu tak się ucina Rozwiązują zadanie w 5 minut i w bardzo, bardzo absurdalny sposób. Znaczy już o finale, tak? Ale na o przykład, finale. bo jak mówisz, że szybko się ten film kończy, to, to brzmi jakby on, seans szybko ci zlecia. A ja na przykład mi się dłużył. Ja miałem wrażenie, że ten trwa seans, seans seans ze 3 godziny. Seans się dłużył, ale jak dochodzi do tych kulminacyjnych momentów, to to jest tak stryk palcami i koniec filmu. Mhm. No tak, tak, tak. Ja też jestem niezadowolony i ta pierwsza część, mimo że nudna, to mi się podobała bardziej, bo w tej drugiej części ja byłem już taki właśnie zdegustowany tym, ja mam wrażenie, że w ogóle Chavez mi pokazuje środkowy palec trochę, nie? W sensie może właśnie przy analizie, przy powolnym, drugim, trzecim seansie ja tam to trochę docenię, zacznę zauważać jakieś męknięcia okiem, jakieś smaczki, etc. Ale tutaj mam wrażenie, że trochę po prostu, za końca jeden w ogóle jest najlepiej zarabiającym filmem w uniwersum uni obecności. Więc po prostu Ta musieli nakręcić wujkę. bardzo dobrze się sprzedaje I teraz. stwierdzili, będzie więcej, mocniej, szybciej, straszniej, więc mamy kilka takich brutalnych scen. No, do tego zabójstwa dziecka się wiesz, na początku filmu tak totalnie w ogóle bez związku z czymkolwiek, żeby Ale tylko zabić dziecko. Wszyscy zapominają o tym dziecku. To dziecko jest totalnie, nie ma znaczenia. Tak, filmie. właśnie, ja, ja totalnie <grym> nie wiem, co się <grym wydarzyło, <grym nie? I Mam wrażenie, że to jest takie pokazanie, patrzcie, to jest sequel, tutaj walak jest mroczniejszy, mocniejszy, straszniejszy. Bum zabije dziecko bez mógł znaczy, nie, że bez gnięcia okiem, no to wiadomo, to jest demon, ale w sensie boom, będzie, wszyscy będą ginąć, wszyscy są zagrożeni. Ale jak oglądaliśmy film, to ja nie załapałem, że ta dziewczynka wchodzi akurat do spiżarki w tym yy, yy, internacie. Dla mnie to była jakaś w ogóle lokacja niezwiązana z, z czymkolwiek. Mm -hmm. No nie... Yy tak myślę, że to mogła być ta spiżarka w internecie, no bo po, po co akurat ja myślałem, Malaga? że w tym kościele właśnie z prologu, ale no teraz ciężko mi się wypowiedzieć, nie? Po tygodniu. nie, tam no co? bo ta dziewczynka tam ginie tam w innym mieście chyba no to właśnie nie był ten kościół z prologu z tym kościół z prologu. i potem właśnie Walak się przeniósł dalej do internatu? Okej, okay, możliwe, możliwe. Ale w nie tego, w sensie to, to nie jest w ogóle do niczego potrzebne, tylko po to, żeby pokazać, a to jest sequel, tak, tu się dzieje więcej, mocniej, straszniej. Tylko, że ja tego nie czułem. Ja właśnie w drugiej części. Ten film ma jedną świetną scenę, i to jest scena, która była na zwiastunach, scena z czasopismami, tylko że zwiastuny pokazały jej zwieńczenie. I ona jest naprawdę fajnie zrobiona technicznie, wizualnie. W ogóle ona gra jako taki moment niby przestoju, no bo tam się niewiele dzieje w gruncie rzeczy w tej całej dłuższej sekwencji i nagle się zatrzymujemy, ale to jest coś, co naprawdę może wywołać efekt wow. Tylko, że ja widziałem część tego na trailerze, więc nawet wersja extended tam gdzieś poszerzona no nie zrobiła na mnie takiego wrażenia, jak gdyby to było zaskoczenie. Więc znowu, największy plus, moim zdaniem, nie wybrzmiewa. I też był jakiś tam pomysł na finał, ale jednocześnie on jest tak absurdalny znowu, tak podbija po prostu, przeskakuje tego rekina rekinem na rekinie, że też nie wiem, czy to docenić, czy puknąć się ale w głowę. Ale też w finale Walak jest bardzo statyczny, bo tam się mało co dzieje, jeśli chodzi o tak jakby ruch bohaterów na tej płaszczyźnie, w której oni się znajdują, tego, mm -hmm. bo Walak tam sobie bez spoilerów, on sobie wisi w powietrzu i coś się dzieje. No i w sumie nic. No właśnie. I jeszcze ten film moim zdaniem robi Kuku lore całego uniwersum i w ogóle tak miesza w tak absurdalny sposób, że, że ja nie wiem jak to dalej będzie pociągnięte. Zwłaszcza, że ta czwarta obecność pewnie powstanie, no i serial jeszcze spanował. Ale ja już y, oglądając dwójkę, miałem, y, bo nie wiem, dwa tygodnie przed dwójką za koniec obierzałem jedynkę i jedynka kończy się taką sceną, że widać y, y, Frenchiego na łóżku opętanego i że oni go tam leczą, tak? Y -y. No jak to ma się do tego filmu teraz? Nie no, bo oni go. A w sumie. To przedyskutujemy za moment. Dobra. No to podsumowując, czy jakkolwiek. Polecasz ten film. Ale przepraszam, jest jeszcze jedna dobra scena, ale też absolutnie niepasująca do filmu. Jak Irene dostaje wezwanie do zaangażowania się w walkę z Walakiem, bo przybywa jakiś nie wiem, biskup, wysłannik Watykanu i to jest taki gruby, oślizgły yy, no, Klecha, który jak o, przyjeżdża... Czeka, teraz będziemy rozmawiać, czy ten film jest antykatolicki. To od razu siada przy stole po prostu, gdzie jest masa tłustego żarcia. Siada książe w gospodzie, obżera się i nawet jak przychodzi Irin do niego, to w ogóle on ledwo przyjeżdża, oni już mu dają to, po prostu to żarcie i wszystko, tak? Bo prostu klękają przed nim czerwony dywan, a on nawet się nie zatrzymuje, tylko żre dalej i opowiada, że ty, ty, ty tam byłaś, już raz z nim walczyłaś, to jedziesz drugi raz. Ona mówi, że nie. Jak to nie? Jedziesz i tyle. Po prostu tak absurdalna scena właśnie jak z parodii. Nie? W sensie jakby był straszny film, nie wiem ile było strasznych filmów, pięć czy cztery. Na czwartym byłem w kinie, a potem nie pamiętam, czy było jeszcze piąty, ale chyba był. Bo jest, nie wiem, no jest Straszny Może film 8, żeby... nie? I coś takiego bym widział w strasznym filmie 8. nie? To dokładnie taką scenę bez żadnych zmian. I bym stwierdził, bardzo śmieszna scena, pasuje ideolo, ale w tym filmie... To nie filmie... był ten sam biskup z jedynki? Nie mam pojęcia. Który wysyła um, tego głównego księdza egzorcystę z jedynki. Jeżeli to był ten sam, co w jedynce, to jest jeszcze głupsze, <laughs> ale nie będę mówił dlaczego. E, no, to polecasz komukolwiek? E, nie polecam, za konica jeden jest na HBO i chyba na Netflixie, więc za końca jeden można obejrzeć, a dwójkę niekoniecznie. No właśnie moim zdaniem to jest film totalnie do pominięcia i, i nawet trochę psuje mi lore całego uniwersum obecności. Więc ja też raczej razu No i też do tego jest nudny, a w tych scenach, gdzie tam coś się więcej dzieje, jest głupi po prostu. Przy czym, tak jak tutaj już wspomniałeś, jedynka super się sprzedała, dwójka też, z tego co wiem, sprzedaje się bardzo dobrze. Myślę, że ludzie... To niech zrobią The Cruelit mena, a nie My, zakonni Myślę, że rzeczy. ludzie po prostu lubią takie cheap frills, takie tanie jumpscary. Więc jeśli nie jesteście za bardzo w w zaangażowanie w to uniwersum tak jak Szymon. I po prostu lubicie, jak coś wyskakuje na was z ciemności, no to możecie znaczy, oddać. tak, może powiedzmy, że to nie jest film na zasadzie 1 na 10, tak, kaszana totalna, ale po prostu w, w kontekście całego uniwersum, moim zdaniem, w kontekście uniwersum właśnie to jest 2 na 10. Po prostu jako film grozy, no to nie wiem, może i 4 na 10, czy, czy nawet w, w sensie nie wiem, no, jest kilka widowiskowych scen, tylko że na mnie nie robią wrażenia, nie? w sensie mijają się z moimi oczekiwaniami i, i mnie nie straszą, co jest też dziwne. Bardzo dziwne. No dobra, no to wszystkich, którzy filmu nie widzieli, no to im dziękujemy za uwagę, trzymajcie się ciepło, a jeszcze zapraszamy na strefę spoilerową. Dobra, to może przyjmijmy piątkę. Teraz delikatniejsza, już jesteśmy zmęczeni gadaniem o tym filmie. Dziękuję, dziękuję. Ja właśnie boję się tego, co teraz się wydarzy. Ech, dobra, no to będziemy rozmawiać o najlepszych scenach w filmie. Ech, nie, chciałbyś pogorszyć jakiś wątek jako pierwszy czy? Ech, pierwszy wątek. Poruszmy może wątek ech, straszenia dzieci, bo to jest właściwie większość filmu. No to tak, właśnie mamy zabicie zupełnie niewinnego dziecka w jakiś brutalny sposób, tam nie wiem, jakieś skręcenie karku czy w ogóle ogwanie mu tej głowy, już nie pamiętam, ale po prostu byłem w szoku, co się dzieje, a potem mamy dzieciaki, które po prostu są, nie wiem, złapane za twarz, gdzieś tam rzucone na ścianę, ale... Zaczyna się tym, może powiedzmy już konkretnie, że dziewczynka wchodzi do spiżarki, układa jedzenie. O, to jest ta pierwsza, tak? To jest ta pierwsza. Ona jest trochę starsza niż reszta tych dziewczynek w e, tym internecie, i ona jest z miasta. Ona nie jest związana z dziewczynkami z internetu. Przywioza po prostu jedzenie i z jakiegoś powodu Wala kłapie ją za gardło, skręca jej kark w bardzo brutalny sposób. Jeszcze słychać wrzaski tej dziewczynki. To jest bardzo nieprzyjemna scena. Dobrze zrobiona scena. Ta scena była dobrze zrobiona, moim zdaniem. A tak, ale to jest zupełnie niepotrzebna ale przemoc. To jest totalnie niepotrzebna przemoc. I to jest totalnie over the top. To jest bardzo takie e, shock value. Tak. A potem mamy dziewczynki w internacie, które nie wiem, zamykają tę jedną, bezbronną, niewinną w kaplicy starej. No i tam jest walak jako rzeźba przykryta jakąś tam szmatą, czy coś takiego w sensie... Tak. I przechodzimy w taki moment filmu, który jest tak jakby horrorem dla dzieci, nastolatków trochę. Bo te dziewczynki biegają po tym internacie i boją się właśnie, a to przykrytej e, jakiejś rzeźby. rzeźby, prześcieradłem, a to właśnie coś tam widać za oknem i one krzyczą cały czas, a to ktoś się tam pociągnie za nogę po korytarzu. Tak, a gdy w końcu wszystko eskaluje, to po piętrze, gdzie są sypialnie, biega wielki demon z głową i ciałem kozła do pewnego stopnia i po pierwsze, w sensie, to ile tam jest demonów w tym momencie, tak? W sensie, to no jest tak, Walak, jego... No to forma. zrobili po to, przepraszam, że ci przerwę, zrobili to po to, żeby główna zakonnica Irene miała walczyć z Walakiem, a dziewczynki miały swoje coś, i razem z tą drugą zakonnicą, nie pamiętam, jak się nazywa. Debra. Debra. Żeby miały coś swojego do pokonania. Tylko problem jest taki, że one tego nie pokonują, tylko cały czas przed tym uciekają. I jeszcze to jest tak nakręcone, że są chyba trzy sekwencje, gdzie ten kozioł kogoś goni i w ostatniej chwili ktoś zamyka drzwi i, i to ratuje dzień. W sensie mamy demonicznego kozła, który pewnie mógłby wysadzić cały budynek myślą. To znaczy przepraszam, jedną przebił takim, nie wiem, rogiem. Ale to też właśnie nie wali w te drzwi, tylko jest chwila ciszy, a potem nagle przebija rogiem drzwi, przebija dziewczynkę na wylot. I potem o tej dziewczynce zapominamy, nie? W sensie... Wydaje mi się, że przebił ją jej ramię i że ta dziewczynka potem ona tam biega z nimi tylko jest trzymana przez nauczycielkę, tam jak podtrzymywana, żeby biegła. Mhm. Chyba ta nauczycielka ją ciągnie do sobą. Ale to nie, ja nie, ja nie wiem, super, co się dzieje z tak. dziećmi, bo powiem Ci, że ja straciłem rachubę, bo miałem wrażenie, że w sypialni tam ich jest więcej, w sensie, że ich tam jest siódemka, a potem biega ich nie wiem, czwórka czy piątka, nie? że już dwójkę dzieci zgubiliśmy, być może zostały uderzone przez demona, wepchnięte gdzieś, znaczy rzucone o ścianę, nie, bo tutaj mamy w tych filmach coś takiego, że demon potrafi kogoś wziąć, podnieść powietrze i siłą po prostu rzucić i to jest w scenach z Dragon Balla, gdzie ktoś po prostu dostaje taką bombę na twarz i leci przez całą mapę i uderza o jakiś kamień. No, no tak, właśnie coś takiego. I ja nie wiem, czy ta dwójka dzieci umarła, czy o co tam chodzi, no ale... Znaczy ilość tych dzieci się zmienia cały czas, bo na początku na korytarzu masz chyba ich dwudziestkę, potem w sali lekcyjnej też masz 20, potem idziemy do sali, gdzie one śpią. To w sensie jest integrant, więc wszystkie powinny tam spać, tak. tak? potem idą spać, więc ich jest tam siódemka, a potem biega ich chyba tylko czwórka z tą nauczycielką, więc to się cały czas zmienia. No właśnie, no i ja rozumiem koszt yy, tak, że mamy cięcia budżetowe czy coś, ale to można fabularnie jakoś rozegrać. Nie wiem, że są sypialnie po dwóch stronach budynku może, czy coś, nie? I po prostu część się gdzieś tam chowa, reszta bierze udział w scenie akcji. No ale właśnie ja tutaj nie czuję tego zagrożenia. Nie biegnie ten kozioł, zamykają te drzwi i... Po problemie nagle, nie? I w ogóle ściganie się z demonicznym kozłem, Ale to też jest... I wtedy właśnie ten film zmienia się w jeden korytarz i te dzieci biegają po tym korytarzu, tak jakby ten internet jako lokacja przestaje istnieć, no bo przecież tam są też inni nauczyciele, inne sale lekcyjne, <grymne> inne osoby tam pracują, tak? Mhm. I nagle się robi noc i tak jakby wciągnęło ich w taki świat mroku i one biegają po prostu w tym jednym <grym> świat korytarzu. Świat mroku! <grym> tak. <grym> gania je ten demon, no bo ten demon może nie jest prawdziwy. No nie Ale stary Świat czy nowy Świat Nowy, tylko, tylko najnowszy. Dobra, żarty dla fanów RPG na bok. Mamy walaka pod postacią zakonnicy, mamy walaka pod postacią e, tego kozła, no i jasne, wcześniej też miał więcej postaci, no w Jedence był też tym chłopcem, tym Danielem, tak? Które prześladował księdza, był matką przełożoną, więc niby to mieliśmy, ale tutaj już idziemy w takie właśnie walenie w twarz, nie? takiego liścia grozy, że macie tego wielkiego kozła, tego szatana, szatana, macie tego, tę wielką zakonnicę, która gdzieś tam po prostu lata po budynku. Jest jeszcze dziecko, które uderza swoją matkę, nie wiem jak to się nazywa, to kadzidło w mhm. kościele no tak w sensie, To ten... też wygląda jak scena z jakiejś karate kid, bo tam mm -hmm. używa tego gnączaka i wygląda absurdalnie. No właśnie, to jest za dużo takich scen akcji, właśnie jak z, jak z kina sensacyjnego czy nawet nieprzygodowego w sumie, nie jakieś takie przegięte rzeczy, które totalnie nie budują grozy, ale dobra, mamy to, to zło podbite do potęgi, nie? N. Tego po prostu rambo a z drugiej strony mamy y, zakonnicę, która jak się okazuje y, to jest w ogóle absurdalne. Dowiadujemy się, że Irene, y, a zapewne także Lorraine są potomkiniami świętej Łucji. Świętej z IV wieku, która y, ja chciałem sprawdzić na szybko, nie zrobić takie listy, jak Art Grozy. Szymon i szybkie research. Tak, jak wygląda jej legenda, ale w szybkim że się skapnąłem, że są cztery wersje legendy i stwierdziłem, że mam to gdzieś, nie będę tego porównywał, teraz analizował, no ale mamy świętą Łucję, która jest święta, więc walczy z demonami i została zabita przez pogan i wdubali jej oczy, ale te oczy się nie złożyły. i te oczy są teraz relikwią i okazuje się, co o czym wie jakiś archiwista gdzieś tam we Włoszech chyba jeszcze. No Poczeka, mówię, że on nie jest pewien, on słyszał. On słyszał, że tak może być. Tak, że Walak podąża śladem potomków Świętej Łucji, by zdobyć relikwie, czyli te oczy Świętej Łucji, które to oczy, jak się okazuje, są zamknięte w puzderku, w takim metalowym pudełeczku okrągłym, zakopanym nie wiem, tak 30 centymetrów pod posadzką, w miejscu, na które pada w czerwone światło bodajże przez oko kozła na witrażu obok po prostu, jak słońce zaświeci pod odpowiednim kątem, to w ogóle jak to ma działać, to nie wiem, nie? Że normalnie światło jest białe, ale tak to, to jakby szkiełko się zmieniało na czerwone i wtedy promień pada... No ten... pryzmat, no ale to nie ma znaczenia, ale też powiedz czemu walakowi potrzebne są te oczy, bo to jest ciekawy wątek. A ja nie wiem, ja nie zrozumiałem. Tam jest powiedziane, że Ayrin, ty możesz to wykorzystać, żeby pokonać walaka, ale walak też może je użyć jako tam magiczny artefakt tam oni mówią, że Walak prawdopodobnie jest upadłym aniołem i żeby odzyskać swoje boskie moce, to on musi mieć najpotężniejszą relikwię. I najpotężniejszą relikwią są właśnie te oczy. Krew Chrystusa była najpotężniejszą relikwią. No ale to już zostało zużyte w pierwszym filmie, już nie ma. Tak? I teraz druga najpotężniejsza to są właśnie te oczy. I potem jak spoiler, Walak w końcu zdobywa te oczy, to jest właśnie scena, że się unosi taki w tym jasnym świetle z aureolą. Aha, to jest taka gaola. okej. Okay. No to po poświata wokół głowy. No. Nie było aureoli, takiej aureoli kółeczka, tylko mm -hmm. była taka poświata świętości. Znaczy, ja w ogóle nie wiem, co tam się dzieje. Nie mamy latającego demona, który w po pozytywności. Ale o tym mówi. Rzeczywiście, no jak święty, tak, ale. i nic nie robi de facto, nie? Tam Bo już nie musi, bo już jest aniołem. Macha, tak, jest omnipotentny w tym. No, w sensie to już są takie bzdury i teraz Teraz Logan jest potomkinią świętej Łucji i dlatego ma dar widzenia i w ogóle. Yy, i wszyscy, którzy mają dar widzenia, są potomkami świętej Łucji, i Balak okazuje że podąża ich tropem, żeby znaleźć relikwie, ale, ale czy... on ma wiedzę o nich, a nie wie gdzie jest relikwia, a wie gdzie są potomkowie świętej Łódź. W sensie, da fakt zawsze, co to jakiś detektyw Pikachu <laughs> nam się z tego robi. No, no właśnie Balak w sposobem dotarł do tego internatu i dalej nie wiedział co zrobić, co siedział w tym internacie i czekał na coś. Tak i jeszcze kolejna głupota, jest jeszcze scena, która mi się w miarę podobała, ty ją hejcisz, jak okazuje się, że właśnie chodzi o o Świętą Łucję, no to Irin zostaje wysłana do tego, do dawnego klasztoru, do tej szkoły, no i tam jest Maurice i oni na siebie wpadają oczywiście w środku nocy, gdy tam walak trochę się przebudza i ty stwierdziłeś, że to jest kretyńskie, tak, że nie mieli jak się spotkać, tylko właśnie one przyjechały jakąś tam taksówką czy coś do tego budynku. No tak on, on biegnie prawym korytarzem, one lewym korytarzem i tak wbiegają na siebie i są trzy niedialogowe dialogowe ekspozycji. I... <laughs> tak, ale to, co mi się podobało, to to, że wtedy Irene mówi do Maurice'a, który jest taki, wiecie, degrany przyłóż, nie? I on tam chce się opiekować y, tą swoją Kejtą, nauczycielką i jej dzieckiem, nie? A ona do niego, odsuń się od nich! Odsuń się od nich! Ja, ja rozumiem, czemu to się, tobie się podoba, bo to jest y, szok dla niego, tak? Bo raz, że jej długo nie widział, miał do niej jakieś tam uczucia, a ona przychodzi i nagle na niego krzyczy. <ścoughs> tak, i on um, tak walak, tzn. walak uciekł w, tw w twoim ciele, nie? Przenosi się razem z tobą, jest w tobie. On, nie... Nie, nie może być, nie? Nie, Też... nie, może być. Tracę przytomność w randomowych momentach kilkukrotnie w ciągu dnia. Nie A wiem, giną coś, ludzie, ludzie dookoła giną ludzi mnie. Giną ludzie dookoła mnie. Nie może być. Walak jest we mnie. Ale wstrachując do tego, że to nie ma sensu, nie? Że on, yy, zresztą, Gdzie tu mieliśmy takie opętaniem w uniwersum obecności? To, to jest takie, wiesz, dopisywanie e, loj e, na bieżąco, na spontanie. E, ale e, w sensie sam mi się podobał, nie? że Że jest ten biedny, dogany w szur, Mauriz, jest. taki, ja we mnie? nie. No nie. I to mnie nawet ekszyło trochę, nie? Ale, ale to jest znowu takie kopanie lore, nawet nie łopatą, a po prostu koparką, i... koparką. Jeszcze może powiedzmy o jednym fajnym, trochę głupim, ale fajnym motywie. W jaki sposób Lorraine domyśla się, że jest... Lorraine potem, Irene? Irene, Irene, Irene. Do, domyśla, Irene. Domyśla się, że jest potomkinią Świętych Łódz bo ma wizję swojej matki, która mówi, że masz piękne oczy. No, ona ma w ogóle różne wizje. I, i... <laughs> I na podstawie tego dochodzi do wniosku, że jej oczy są takie same jak oczy świętej Łucji. Znaczy ona ma w ogóle wizję spalenia świętej Łucji przede wszystkim. Też ma wizję nie? spalenia Więc ja myślę świętej to bardziej o to. Ja to tak zinterpretowałem, że po prostu ona ma, Ale ma bardzo, ona wizję bardzo różnych do... rzeczy od spalenia świętej Łucji, czyli z 16. stuleci, tam 15 ostatnich, nie, więc trochę dużo. E, no... Ale tak i mamy właśnie taką mega choderową... Y ale taką też kiczowatą wręcz scenę, jak z takiego jakiegoś teledysku metalowego, nie tego spalenia świętej łucji, jak... tak. co jest od czapy. I właśnie, mówiłem o tym, że film nie wie dokąd iść z tymi obrażeniami. No to właśnie z jednej strony zabija dziecko tak totalnie, bez kręcia okiem, a potem nic się nie dzieje z tymi innymi dziećmi. że może ktoś zginęło rzucono o ścianę, ale gdy my tego nie widzimy i w fabule to jest totalnie nieistotne i jeżeli na koniec połowa dzieci zginęła, to nauczycielka się tym nie przejęła najwyraźniej. Może w Hollywood są jakieś wymagania, że możesz zabić tylko jedno dziecko na filmie w brutalny sposób no to krytyńsko wykorzystali te możliwości. A druga rzecz to, że zaczynamy od spalenia księdza żywcem. nie? I to w taki nagły sposób też z zaskoczenia nas to bierze. Potem mamy motyw tego, że spalono świętą Łucję. I to jest taka właśnie scena z telezysku metalowego. I mamy też spalenie Irene. I Irene płonie, by po chwili się okazało, że nie spłonęła. I tak samo święta Łucja niby nie spłonęła, bo magicznie tam jako święta już wtedy została odgatowana i to też jest głupie, bo na płonie, ale tak nie do końca krzyczy, jakby płonęła. Ten ogień się po niej wspina, a potem schodzi z niej. Tak, ona tam chyba ma jakąś wizję, ale to jest też nawiązanie do tego motywu z początku, kiedy pan biskup mówi do niej, że w pierwszym filmie dałaś nam cud, teraz musisz dać nam drugi cud w drugim filmie i ona no dostaje ten cud po prostu, na koniec dostaje cud. Tak, ale że to jest sequel, to jeden cud na film nie wystarczy. <grym> Więc są dwa. Tak, jeżeli filmu nie widzieliście, a jesteście z nami w strefie spoilerowej, no to zagadka. <grym> W pierwszym filmie udało się Walaka pokonać w pomocy relikwii krwi Chrystusa. Mieliśmy flakonik z krwią Chrystusa, Holy Grenade z Wormsów po prostu i udało się go tą krwią e, tam, najpierw trochę okaleczyć, a potem po prostu z, jak gdyby zniszczyć jego, jak gdyby tu i teraz tę postać, no bo się okazało, że część siebie wpuścił w Francuzika i w ten sposób uciekł, no ale... I zamykamy też portal do wieku. Tak. Trochę jak gdyby ta krew Chrystusa namąciła. No ale teraz jesteśmy w sequelu, no mamy te oczy, ale oczy nie działają jak krew Chrystusa. W ogóle nie wiem jak one działają. Działają jak pudełko, jak ty się śmiałeś z tej czarodziejki z Księżyca. Pust, wyglądają jak pusderko z Rodzi z Księżyca i świeci się. I to jest wszystko, co robi to pudełko. No właśnie. No więc jeżeli wykorzystaliście ostatnią fiolkę z krwią Chrystusa. Tą prawdziwą, to skąd wziąć jej więcej? Liczymy 5, 4, 3. Zostawcie komentarz dwa, pod podcastem. Jeden. No skąd wziąć? Słuchajcie, zabieracie demona do piwniczki z winem? Pozwalacie mu latać między wielkimi regałami, tam z dziesiątkami beczek z winem, a potem odprawiacie fragment przy gdzie mówicie, że wino to, to jest moje ciało, i to jest moja krew, tak? I wino zamienia się w krew Chrystusa. Beczki eksplodują, zalewają demona, i po sprawie. I to jest scena widowiskowa. Ale ja nawet nie załapałem w tym momencie, co się dzieje. W sensie wybuchają beczki z winem, zalewają tego i, i on znika, tak? Czy coś tam. Ja załapałem dużo przed tobą, bo widziałem twoją reakcję w kinie. A co się, ja co się dużo dzieje, przed nie? tobą załapałem, że one są w piwniczce z winem i że na początku filmu jak jest ta scena przed podpaleniem pierwszego księdza, to ten chłopak idzie po baniaczek z winem i jest cała msza, i potem ona I potem jest rozmowa za kombi o tym winie. O tym jest, winie jest foreshadowing tak. tego, ale nadal. W sensie to jest kreatywne, nie? Ale sensie to jest tak absurdalne. Zamieniamy. Nie, najpierw mieliśmy jakąś relikwię przechowywaną tam specjalnie, bo tam są wyrota do piekła, a teraz się okazuje, że wystarczy, żeby osoba wierząca prawdziwie. Zamieniła wino i mamy to samo. tak? W sensie powiedziała, że to jest krew Chrystusa i bum, i wino działa jak krew Chrystusa. Ale to czemu tego nie robili we wszystkich obecnościach? Przecież to tak łatwo zamienić, Czemu w ogóle cały Kościół tak nie robi? Od nie. zawsze, nie? I nie zalewa no wszystkiego właśnie. winem. Ale no kurde, to, to jest absurdalne. I jeszcze... E i jeszcze wiemy, że Walak powrócił w obecności 2 tak? i że Maurizm będzie potem jeszcze zagzasyzmowany przez Łaganów, więc zalanie go już totalnie krwią Chrystusa chyba powinno go no, zniszczyć, tak? w sensie on powinien no, zostać zmieciony z powierzchni naszej rzeczywistości. Tutaj można zgadywać, czy to faktycznie czy to była siła ich wiary, czy faktycznie to się zamieniło w krew Chrystusa. To nie była prawdziwa krew Chrystusa, tylko to była ich wiara. No dobrze, a czym się pokonuje? Demony, tak? No wiarą, tak? No wiarą. I właśnie też mi się nie podoba, że mamy taki finał, gdzieś tam to wino gdzieś tam eksploduje, w ogóle cuda się dzieją, nie? Po prostu full Avengers, a jednocześnie mnie to nie rusza, nie? Coś takiego, o jezu, dobra, no i super, no i zalały go tym winem, okej, okay, wino to krew, no dobra, no to go pokonały, no i gdzie jest teraz, nie? W sensie. W... Znaczy, według filmu go nie ma. No według filmu go nie ma, my wiemy, że będzie dalej w się, Nie, No, no, no, no nie, totalnie to nie rusza jeszcze. Mamy scenę na napisach, gdzie w domu Eda i Lorraine Warrenów jest młoda asystentka, co jest zabawne. Wy pewnie tego nie wiecie, bo mało kto siedzi w Warrenach, tak jak my tutaj w konglomeracie, ale Ed był oskarżony o romans ze swoją młodą asystentką, która mieszkała razem z nim i Lorraine w ich domu i były pozwy sądowe i tak dalej i Warner Bros. płacił e, tym ludziom, którzy mieli jakiekolwiek roszczenia do praw, do tych historii, które były ekranizowane, ale przy okazji uciszał też inne sprawy i tam chodziło o jakieś grube miliony e, dolarów, takie kwoty, że to nie chodziło tylko o te prawa autorskie na pewno, ogólnie sprawę z podejrzanej śmierci i tutaj mamy scenę właśnie nawiązujemy do tego, że mamy młodą asystentkę w domu, Eda i Lorraine. Powinieneś docenić jako znawca tematu takim mrugnięcia. No właśnie jestem ciekaw, Nie na ile to było świadome, no bo na logikę studio powinno unikać takich rzeczy, nie? Skoro wcześniej były jakieś tam pozwy, sprawy sądowe i tak dalej właśnie w tym kontekście, to to jest takie dziwne zagranie. Może chodzi to znaczy, o to, że Warrenowie nie żyją i po prostu już teraz mogą sobie na to pozwolić. Ale to musiało być intencjonalne, no bo ta scena... Jeśli chodzi o to, co się dzieje w tej scenie. Jeśli Lorraine podniosłaby słuchawkę telefonu i ona rozmawiała. No, byłoby nie, to samo. nie w sensie... Byłoby to samo. Ta asystentka jest niepotrzebna w tej scenie. A jest asystentka, która stoi plecami do kamery, więc może w kolejnym filmie ona się pojawi jako postać? Nie mam pojęcia, ale właśnie. Yy... No to jest jeszcze takie dodatkowe spięcie, nie? że mamy tam telefon do Eda i nawiązanie do innej sprawy znowu, no nieistotne, po prostu mamy, że ten film powstał na siłę, że nie było jednak ostatecznie pomysłu, że był pomysł na kilka elementów, resztę dopisano po prostu, żeby zapełnić te niecałe tam dwie godziny, półtorej, nie pamiętam, ile on trwał dokładnie, ale dla mnie to trwało... Trwało chyba tłużej. półtorej godziny, takie standardowe półtorej godziny, ale... Czułem jakby trwał z dwie, z kawałkiem. Ja czułem jakby w ogóle się ciągnął i ciągnął. Moim zdaniem właśnie Burzy Lore jest też średnim horrorem jako kontynuacja. Gdyby to był osobny zupełnie film, nie? w sensie o jakimś tam demonie, zmieniono mu nazwę, zmieniono trochę charakteryzację, etc. Okej, okay, spoko, jakoś bym to kupił, ale jako dziewiąty bodajże film w uniwersum, no nie, absolutnie mnie odrzuca i... To jest dla mnie środkowy palec trochę, Może nawet nie od Czaweza, a od studia, nie? no bo to w sensie studio producenci etc. Moim zdaniem po prostu odcinają kupony i doją krowę, która już nie jest dojna. I szkoda, tak? bo tutaj właśnie nie powstał The Crooked Man. E, mogliby się bawić w masę tych rzeczy, które przecież Warrenowie mają w swoim domu. Można by kręcić film o tych wszystkich artefaktach, które pewnie też by się jakoś tam sprzedawały. E, to nie, to doimy walaka, moim zdaniem bez sensu. I szkoda, tak? w sensie jeżeli mówisz jeszcze, że nie sprawdzałem wyników finansowych, że zarobił, to tym bardziej szkoda, bo, bo ja bym wolał, żeby jednak nakręcili coś innego. Zarabia, on tam z 20 milionów co, co weekend chyba, więc cały czas idzie w górę. Super. <laughs> Super. mi nastrój w ten poniedziałek. Proszę bardzo, Ech, No dobrze, no to dajcie znać w komentarzach. Jerry twierdzi, że natną się na kilka pozytywnych opinii, czy pozytywnych na zasadzie. No 5 na 10 spoko, tak? Jest lepsze, bo masa osób pisze, że to jest lepsze od jedynki. Też w polskim internecie jest kilka takich recenzji, właśnie horror show. Stelmach chyba też tak pisał, że ten film jest lepszy od jedynki, moim zdaniem nie jest lepszy. Jest bardziej widowiskowy, ale w taki sposób, który do mnie totalnie nie przemawia. W sensie, no, no nie. No. Zgadzam się z tą według mnie bohaterowie są gorzej napisani. Walak jest nadużywany w dziwny sposób, powiem być bardziej dozowany przez film napięcie jest all over the place. Tak, a przemoc jest over the top, ale jednocześnie nie działa. Nie? W sensie jest totalnie, tam gdzie, jest, tam gdzie mogłaby zadziałać to jej nie ma, a tam gdzie jest to jest totalnie niepotrzebna. A scena z czasopismami została zdradzona w trailerze nie wiem po co. Można było pokazać, nim kozła czy coś, tak? czy cokolwiek innego jeżeli chciano zaszokować to nie pokazano najfajniejszą wizualnie scenę w połowie, w zwiastunie i przez to w kinie już tak fajnie nie wie. Więc ktokolwiek wymyślił tę scenę Gratulujemy, bardzo dobra scena I współczujemy ludzi od marketingu <głos> Dobra, no to Dziękuję Ci Tomaszu Dziękuję, jeszcze jedna piątka na zakończenie Tak, Dzięki. korzystajmy, że nawiwamy na żywo A Wam kochani dziękujemy za uwagę I tradycyjnie już życzymy Klimatycznego weekendu, udanego tygodnia I do usłyszenia w następnym Nawiedzonym podcaście Musimy nowe selfie strzelić, bo jest Co? Jeden podcast miał jedno selfie, drugi będzie miał drugie. Nie musimy. To jest Jej, pusta biała ściana. Super, Tam to było lepsze. Grzywka to. się grzywka ze słuchawek. Musimy mm, dać się, da się świecę, jakie jaja. Jakie jaja psinki. Ustaw to. Teraz mówimy. Equalize. Equalize. Zakonnica była dobrym filmem. Zakonnica nie była dobrym. Dzień dobry, Zakonnica nie była dobrym filmem, dziękuję. Chcesz co jeszcze powiedz? Mówię, że Zakonnica nie była dobrym filmem. A to w ogóle już głośniej był, to jakby lepiej zbiegał. To dobrze. Jest, jest, jest. Jest cień na kartce, gdy macham łapu. To Dobrze, czy źle? Olać. Tylko mi się bekać zachciał. Podcast, w którym on beka. Nie ma tu mando, więc... O, dobra. Jest, jest, jest. A wam, kochani, dziękujemy za uwagę i tradycyjnie już życzymy klimatycznego weekendu, udanego tygodnia i do usłyszenia. P Mów to specjalnie. Zrobić. Nie, w wiesz, to powietrze trzymałem w kagle i wiedziałem, że nie dopowiem, przepraszam bardzo. Zostaw to jako Bloopers na koniec. Doskonały podcast.